Uchacie Wiki radia. Gdybyśmy byli w 1850 roku, to mój wykład by się skończył po pierwszym zdaniu. Mianowicie mian, mian, mian, mian tym o to zdanie. Nie dbam, w jakim celu robię to, co robię. Wszystko się rozchodzi o to, czy będę miał jakąś korzyść z tego względnie, czy jakaś niekorzyść lub jakaś kreszywda, szkoda, będzie ode mnie odsunięta. Daj mi pieniądze lub odczep się od mojej żony, a zrobię wszystko. Tyle Kierkegaard w 1850 roku. Ale co się zmieniło od tej pory? Ja się urodziłem, no ale to nie nieistotne. Um, dowiedzieliśmy się, się o motywacji więcej, Natomiast podstawowy punkt jest identyczny. W zasadzie, wszystko, co to, to robimy, da się sprowadzić do prostej prawdy. Albo rob, robimy coś, żeby zdobyć jakąś przyjemność, korzyść, jakąś gratyfikację, względnie, żeby odsunąć jakiś złot od siebie. I w zasadzie wszystko, co robimy, można do tego, w takie ramy, ramy sprowadzić. Ja chciałbym, zanim, zanim przejdę do konkretów związanych z, z Wikipedią, chciałbym, chciałbym tylko, żebyśmy sobie wyjaśnili dwie rzeczy. Pierwsza, która jest bardzo, bardzo intuicyjna, czyli jeżeli, jeżeli chodzi o bodźce motywacyjne, czyli właśnie to, co powoduje nam, że robimy ABCDEF, możemy podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. I to jest, to jest bardzo intuicyjne, tak? czyli, czyli um, przy wewnętrznych to będzie jakieś nasze wewnętrzne pragnienie, na no, ogół zaspokojenie jakichś potrzeb psychologicznych. Natomiast w z, z zewnętrznym, to będą właśnie te pieniądze lub ta żona, tak, która już więcej nie, nie, nie będzie zaczepia. Za, za ja uważam, że poza tą ramą, o której już powiedziałem, że jest to albo dążenie do przyjemności, albo ucieczka od nieprzyjemności. Rob, rob, robimy coś, czy właśnie edytujemy, bo chcemy spełnić jedną z Plus potrzeb, które mam, mm, mm, mm, mm, mam gdzieś głęboko w nas. I wydaje mi się, że, naj, że najlepszym, najprostszym podziałem tych potrzeb jest podział na sześć, sześć następujących, następujących elementów. Pierwszą naszą po, po, potrzebą, o której chciałem po, po powiedzieć jest pewność. Chcemy wiedzieć, tak? co było i po, po, podejrzewam, że to jest ten jeden z głównych motorów, czemu edytujemy. Tak? Wiemy lub chcemy wiedzieć, co było, co jest no i co będzie. Drugą, ja, jako że jesteśmy tworem pełnym sprzeczności, o czym już powiedział w innym kontekście, drugą potrzebą jest niepewność. No i teraz tak, no i o czym mówię, tak? Ehm, lub, lubimy być zaskakiwani, za, za, za, za tak? Ehm, gdyby wszystko było w, w, wiadome, jakby e, życie nie miałoby tego samego smaku. Trzy. Znaczenie. Significance, tak? Czyli ehm, to jest z kolei nawią nawiązanie do tego, o czym powiedział Poli, że Mamy tę naszą wiki hierarchię w cudzysłowie. Tak? I mamy e, grupę zawodników, zav, zav, których główną motywacją jest właśnie e, wchodzenie pod po terapinę. Cztery. Poczucie więzi. Koneks, tak, My tu jesteśmy e, w sali. Jest nas parędziesiąt osób. E, przed ekranem są nas tak. Jeszcze nie znam wikipedysty, który był, byłby w stanie zrobić wiele na przykład nie wymienić słowa z jednym z nas. Lub też dostać kamskiego szab szab szab szab szablonu na stronę. Pięć. Rozwój. Każdy z nas na, na początku może nie zdawał sobie z tego sprawy, e, tak jak ja na przykład, e, nie, nie, nie, nie wiedział, że wejście do, do Wikipedii to jest też szansa na jakiś nasz osobisty rozwój. Roz, roz. Sześć. I to jest jakby cornerstone. To jest najważniejszy punkt, o którym ja chciałem dziś e, powiedzieć, ponieważ on w kontekście fi, w Wikipedii jest Prominentny przede wszystkim. To jest wyniesienie wkładu. Contribution. Nie bez kozery, tak? Na, na górze z Trony. Jak wejdziemy.. Wejdziemy, nie wiem, na angielską czy polską jest wkład. To, to napędza niektórych z nas lub może większość. Tak? Do, do jakby do większych celów, tak mniej ulotnych przejdę za chwilę. Zastanawiając się, zastanawiając się jakby, co spowodowało, no, że, że nudząc się w lipcu, mając 15 lat, oczywiście nie, ja powinienem się znać, ale, że właśnie to spowodowało poza nudą, tak? bo to, to nie jest wytłumaczenie, tak? to jest bardziej alibi. Um, I okazuje się, że te wnioski, do których ja doszedłem, są potwierdzane, przynajmniej w części w literaturze. Jakby nie będę się odwoływał, się odwoływał konkretnie do literatury. Jak ktoś jest ciekaw, to bardzo chętnie się oddziela. Ale, ale okazuje się, że jest to treść. To, co jest we, w, w Wikipedii, czy w innych projektach, a może przede wszystkim to, czego nie ma. Tak? Ta, ta substantywna część naszego projektu, której jeszcze nie ma, a my ją gdzieś mamy lub możemy... Następnym takim bardzo istotnym elementem jest mo motywacja grupowa. Tak? Pomimo tego, że, że okazjonalnie robimy sobie mały bashing tak? i co jest dużo, dużo narzekań. To jest też parawną, że bardzo często ciągniemy siebie wzajemnie we, tak? Przez pytania, ponaglenia. W moim przypadku holgaryzmy bardzo na mnie dobrze działają. Dobrze nie <śla> <śla> <śla> Więc, be my guest. Co jeszcze? Altruizm. Tak? Nie jest moją, moją intencją, żeby komukolwiek słodzić. Ale coś w tym jest, że to się bardzo ściśla łączy z tą motywacją grupową. Właśnie altruizm. Duch współpracy. Ale jednocześnie ten, tego ducha współpracy by nie było, gdyby nie, nie było nadziei na osiągnięcie mm -hmm. jak, jak, jakiegoś celu. Wydaje mi się, że to w Wikipedii jest bardzo, bardzo istotne, że mamy ten wiszący nam cel, który jak na ironię jest nieskończony, bo nigdy się nie skończy. I też wydaje mi się, że z tym powiązane, jest, powiązane są dwie kwestie. Pierwsza, często edytujemy Wikipedię, by jakby utrzymywać siebie z zajętymi. Tak? To jest ta nuda. Tak? Zabij, zabijanie czasu. Ale, ale jednocześnie, ponieważ ten cel, dostar dostarczanie wiedzy w szerokim ujęciu światu, jest to cel tak odległy i nie, niewykonalny w tej całości, że, że ono napędza, mhap, mhap, Żeby w, w jak największym Stopniu ten meglisty gdzieś cel osiągać. Zwłaszcza że, zwłaszcza, że poziom progresu, jaki wykonujemy w tym kierunku, jest mierzalny tylko i wyłącznie przez nas. To my ustalamy, czy zrobiliśmy coś w wystarczającym setowniu. No a potem ktoś na pewno przyjdzie i poprawi. Um, co jest jeszcze ważne? Wydaje mi się, że bardzo ważnym elementem jest odrębna tożsamość grupowa jako grupy, tak? Czyli to, co ja nie jestem psychologiem, ale to, są psychologowie cały czas aukują, że identyfikacja jest grupą, tak? Że jest jakiś... Pojawia się jakiś powód, który... Płynie z przynależności do, do jakiejś większej lub mniejszych społeczności, która ma wystarczająco prominentne atrybuty, żeby taką osobę przeciągnąć, narzucić jej jakiś cel lub zachęcić do niego, tak, że ona, że ona podąży, podąży tym śladem i się nie zniechęci. Um, Kolejnym bardzo ważnym elementem i to kim sobie napisał e, kiedy mógł, jest wzajemność. To, to, to co w angielskim e, się nazywa reciprocity. Czyli bardzo często w, w, w, w, w rozmowach z nami, czy, czy to, czy to w, w rozmowach na żywo, czy, czy na ekranie wymieniamy tak? Nie, nie wiem, ile tu osób jest, które, mam no, widzę, parę, które, które pamiętają jeszcze komunizm, tak? Ja nie pamiętam, ale, ale załatwialiśmy to. Tak? nie było w czas. E, socjalizm. To okay, wszystko jedno. E, za, za, załatwialiśmy nie byliśmy, to w sobie, tak? Ja załatwiam Ci, ale tak? ty mi tak. tak? I wydaje mi się, że ten duch w Wikipedii też jest i on nas też w jakiś sposób apend no, um, byłem Był swego, swego, swego, swego e, czasu w Stanach taki bardzo, bardzo głośny eksperyment, że e, prześledzono jak działają e, Hare haryczne, tasek. ta I w latach 70, 70 oni dział, działali w w taki sposób, że no po prostu zbierali, zbierali kasę na, u, na, na ulicy. Jako tak no, chodzili z kapeluszami czy z czym tam. No i to nie działało. A czemu nie? nie działało? Ponieważ ludzie, którzy mieli dawać te pieniądze nie otrzymywali nic w zamian. Okazuje się, że, że jeżeli my otrzymujemy coś w, w zamian, przyjmujemy obligację, obowiązek żeby w jakiś sposób podpłacić tej, tej drugiej osobie. I bardzo często to są wartości w ogóle nie, nieproporcjonalne. Bo co karyk zaczęli robić? Zaczęli na, na, na ulicy ludziom wręczać kwiaty. Tak, tak oto. po powodem. I okazało się, że ich w cudzysłowie zyski wzrosło 80%. Ponieważ właśnie okazuje się, że, że ten wkład, który otrzymujemy, a to, co dajemy z powrotem, to mogą być zupełnie dwie różne wartości, zupełnie nieproporcjonalne. I te datki też często były zupełnie nieproporcjonalne. Hefiatek tak? za funta, a datki były na poziomie 150-200 i wydaje mi się, że to w Wikipedii ekip, też działa. Oczywiście na, in, na, in, na innym poziomie. Tak? Um, nie wiem, ja wstawię Ci infobox, a Ty napiszesz mi dwa artykuły. Um, I tu mamy też jakby nieproporcjonalność dwóch, dwóch wkładów. Co że chciałem powiedzieć. Tak. Um, wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ważnym elementem, który w który pływa na to, że ludzie przychodzą i zostają, jest yy, płynność naszej społeczności w tym sensie, że bardzo łatwo, no może nie bardzo łatwo, ale, ale na przykład w porównaniu do wydawnictw naukowych, jest łatwo przejść od użytkownika do adytacji, czyli od, od użytkownika pasywnego do aktywnego, do twórcy. Tak? A w ogóle bycie tutaj też wchodzą sprawy semantyczne. Tak? Twórca ma bardzo pozytywne konotacje. chce być twórcą, bo jest w jakiś sposób nobilitująco. I to jest właśnie to, co, co naukowcy często nazywają samą wystarczalnością w Wikipedii, tego typu projektów, że nawet jeżeli jakiś mały procent użytkowników tych pasywników, chodzi do, do twórców, no to jest szansa, że pomimo jakichś tam wahań w liczbie tych twórców ta liczba będzie się na jakimś poziomie utrzymywać i wikipediami nie umie. Um, Ostatnio jeszcze mam dwa takie duże, duże punkty, o których chciałem po, o, powiedzieć. Który pierwszy Pierwszy jest bardzo, bardzo osobisty. Wydaje mi się, że jedną z motywacji, które, które na przykład powodują tym, że właśnie przechodzimy od użytkowników pasywnych do aktywnych, jest uznanie od kolegów. Od kolegów właśnie i koleżanek ze, ze społeczności. Jak może zauważy, zauważyliście w większości punktów, w których Powiedziałem, one są bardzo powiązane ze sobą. Jako, że mamy jakąś wyodrębnioną społeczność, która ma własną tożsamość, to sił, to siłą rzeczy w gronie tej społeczności, w środku jej, mamy pewne normy, które powodują, że osoba A będzie czuła się na przykład oceniona, lub wręcz, podwrotny, tak? Zajnie e, chęci się. I to bardzo często są e, przejawy, zupełnie odmienne od w normalnym życiu, tak? nie, nie mogę podejść do kolegi pod budką z piwem, taki I powiedzieć, że o, idź stąd, bo dam ci testa. No sens. sensu. E, więc tutaj też wchodzą sprawy kodowe, tak? Że my mamy jakiś swój kod zapowiem który decyduje o tym, że czy ta motywacja zachodzi, za, za czy też nie. Z tym też się łączy taka maksyma, która się po, pojawia bardzo często w kontekście społeczeństw otwartych. Jak kiedyś u kartezjusza mieliśmy myślę, więc jestem, to teraz bardzo często się to zmienia właśnie w naszym kontekście na, na wnoszę wkład, więc jestem lub partycypuję więc jestem i ostatni taki duży punkt to jest wypoznające z czego ja wymyśliłem a to, jest tak, a to jest tak brzmi tak nastoletnio że, że, że można by to podejść, w latach 70. -tych, na, na Węgrze pojawiła się koncepcja psychologii tak zwanego flow tak, czyli flow, moment. Czyli w momencie, gdy już wchodzimy na jakiś poziom tam w tajemniczenia, to pojawia się pewność siebie połączona z, z jasnym określeniem celów, które chcemy osiągnąć. Wiem, że jest na sali parę osób, które uczestniczą w tym wyzwaniu, tak? To haseł w wikipedii z stu tej dni, tak? Jadienu hasło Dwie osoby. No To bardzo dobrze. Ehm, ile osób odpadło już? Ktoś zaczynał i odpadł? Z czego? Z wyzwania z tokasem na 100 dni? Ktoś zaczął i odpadł? Nikt nie odpada. Po prostu ci się zeruje. A oto odnowę. Nie, nie, wiem. To nie da by ilu, ilu się wyzarowało już osobom? Przez konferencję... Mm. 50% więc, <laughs> <laughs> więc, więc... właśnie na swoim przykładzie też tu mogę po, po, po, po powiedzieć, że to poczucie flow po jakimś czasie się pojawi, tak? Pewnie siebie nie pycha, choć czasem też, ym, ale połączone, i to jest chyba najważniejsze, z jasnym określeniem celów, yy, które nam kojarzy, śliecają, a cel jest jed, jed, jedną z e, rzeczy, które nas motywują najbardziej. Jakkolwiek by ten cel miał nie. E, jeszcze no e, na koniec chciałem powiedzieć o jednej rzeczy może zabawnej, a o drugiej rzeczy chciałem po prostu prze, przejść bardzo szybko przez to, co też. Było ode, ode mnie, jak W 2011 roku zrobiono takie badanie na Wikipedii chińskiej, gdzie zapytano za administratorów o to, co ich motywuje, najbardziej, i co, co powoduje, że, że, że, że, że zostają w projekcie. To jest bardzo ciekawe badanie. No jeszcze było połączone z pytaniem, jakby, co kręcić najbardziej w Wikipedii i jak się to ma do tego, co, fakty co faktycznie robisz na Wikipedii. No i wyniki są zaskakujące, ponieważ numer jeden, znaczy, jak zanim ja przeczytam to badanie, no to myślę sobie, że, no nie może z wspomnienia może może, ro, może w, w, w właśnie rozwój, to, to, to że po, po, powiedziałem wcześniej, może yy, znaczenie, tak? że ja, ja rozumiem być administratorem w taki sposób, nie, nie rozstrzygam, czy jest to słuszne, czy nie, ale że ja rozumiem być administratorem w taki sposób, że jest to jakaś właśnie mobilizacja. Może chęć pomocy innym, no, otóż nie. Okazuje się, że e, numerem jeden było rewertowanie wandalizmu. I, I ochrona, i ochrona w wikip, wikip, Wikipedii przeszedł złem. <tryfikacja> <tryfikacja> <tryfikacja> no, można, można powiedzieć, że znaczy jest tu z pewnością wielu administratorów, którzy się zgodzą Mm. Ja, ja, może też. E, ale to nie jest takie bez sensu, jak się wydaje. Powiedzieliśmy na początku, że, że, że, że robimy rzeczy z dwóch powodów: przede wszystkim. Albo zdobyć jakąś przyjemność, albo odsunąć jak, jak, jak, jak jakąś szybkość. I to ma sens. Jeżeli spojrzymy na osobę, która jest w projekcie bardzo długo. Ten projekt wręcz się internalizuje. Bardzo często. I krzywda dla e, projektu może być postrzegana jako taki istotna, że to jest wręcz osobisty ból, a przy tej i motywacja podział ciała. I już na koniec tylko jeszcze, e, ja się na koniec jeszcze spytam, jeżeli, jeżeli oczywiście będą osoby, które się nie będą bały, podzielić się ze mną jakby, jakby ich motywacją. Tak? Zwłaszcza tu patrzę na osoby, które są dłużej ode mnie i które by nadawały się bardziej do, do opowiadania o tym ode mnie, ponieważ no, moja, moja, moja relacja z Wikipedią to jest od dłuższego czasu stosunek poszerywany. Więc jeszcze chciałem tylko bardzo szybko szalecieć przez parę innych opcji, które po pojawiły się w literaturze. Co, co powoduje, że, że, że, że edytujemy? Ehm, dzielenie się wiedzą, ehm, elastyczność w Wikipedii fig i, i fakt, że, że w zasadzie wszystko tam się dzieje lub większość a metodą prób i błędów Dalej, um, że nasz wkład jest wi widoczny od razu natychmiast, na przykład w odróżnieniu od nie wiem, pracy naukowej czy pracy dzien dziennikarskiej. Nasz wkład jest wi wi wi widoczny natychmiast. Um, poczucie społeczności to już powiedziałem. Natomiast numerem numer jeden w badaniu z 2010, 2010 roku, roku było um, to, co chyba z, to, co chyba wszyscy się zgodzimy, czyli chęć właśnie szerzenia um, mądrości, um, mądrości świata. Więc jest prawdą, że jesteśmy altruistami. Czy tego chcemy, czy nie? Przepraszam. I, i, i dziękuję. Dziękuję bardzo. Zacznę od 5 minut, w z tym, o czym mówił Stefania, kto pierwszy się wypowie na temat motywacji z osób, które... Gdy Gdyby pierwsza, tak, proszę bardzo. Myślę, że tutaj jedna z najważniejszych motywacji, która no, osobiście mną kieruje, została pominięta, mianowicie no, edytowanie wikipedii, czy tam innych rzeczy po prostu jest świetną rozrywkę. Przyjemności, tak? Nie ucieczka od nieprzyjemności, tylko pokoń za przyjemnościami. Badeniec? Pamiętam, kiedy byłem nowicjuszem i napisałem jeden z pierwszych takich dużych artykułów. Właściwie to było wtedy jeszcze tłumaczenie, bo nie pisałem własnych artykułów, tylko je tłumaczyłem. Kliknąłem sobie na opcję, która pokazywała, ile osób dziennie na ten artykuł wchodzi. Okazało się, że było ich od 40 do 50. A temat wydawał mi się dosyć niszowy i bardzo mnie to poruszyło, że każdego dnia w naszym kraju jest od 40 do 50 osób, które chcą się dowiedzieć czegoś czegoś na temat tego, co mnie fascynuje, co mnie zainteresowało czy mnie napisałem. Dziennikarze, politycy, ludzie, którzy mają realny wpływ na nasze życie i na naszą przyszłość, korzystają z Wikipedii, więc im bardziej dokładna i profesjonalna i pełna jest informacja w Wikipedii, tym lepsze, miejmy nadzieję, decyzje ci ludzie będą podejmować. Dziękuję bardzo. Szczerzenie wiedzy, to też przyjemność, tak? To następne. powiem, kiedy byłam nowicjuszem, to 6 lat temu, to moją motywacją była chęć uzupełnienia braków, bo o ile przeboleje to, że nie mamy jakichś gatunków powiedzmy z Wysp Pacyfiku, tak brak europejskich gatunków wydawał mi się dość rażący, jak ten tak duży projekt, postanowiłam, że to zmienię i kontynuuję Chodzi o rośliny czy zwierzęta? Tak, Ta, tak, tak. to następny. Mas, proszę bardzo. Nie, ale nie, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, teraz jest taki fajny yy, fajny albo nie fajny, no, pomysł na, na, na fejsie, który krąży 120 days yy, co po niektórzy wikipedyści czy, czy wiesz, o czym mówię yy, zapisują się dobrowolnie do tego, że przez 100 dni codziennie tworzyć jeden artykuł Magalia jak udziałach, Krzysiek, parę i osób idźcie tą drogą <śla> tak. yy, ale, ale i, ja, ja dlatego nie pójdę tą drogą bo ja wiem, że mi się nie uda natomiast to, co, to, co yy, Olga też mówiła, ja pamiętam jak zaczynam, jak, jak już zaczynam pisać artykuły, to jest tak na napiszę jadery, tam jest dużo czerwonych linków. I te czerwone linki mnie tak strasznie wkurzają, że muszę napisać artykuły, żeby one się zrobił niebieskie, a w każdym z tych artykułów jest następne 40 czerwonych linków, które trzeba napisać. No wiesz i... no że to zostało zdefiniowane, jako jednostka warowała. Ale oczywiście, ale, na ale oczywiście, no i to się skończy tak, że właśnie kiedyś mi się zdarzyło tą metodą cztery dni na które dwa, sześćdziesią parę artykułów, mówię strasznie do linki. <todgrym> ale 100 dni to by nie było, bo by miałby takiej cierpliwości, żeby by jeden dzień to zrobić. To następny na temat motywacji? Finek, ja, tak? później. tak, kto? Ja chyba dołączyłem, jak próbuję sobie przypomnieć, bo to było strasznie dołączenie, w 2004 chyba. Jak dołączyłem to chyba głównie ze względu na wkurzenie. To znaczy wkurzyłem sobie, kiedy zdałem sobie sprawę z tego, że przecież że spędza 12 lat w szkole plus jeszcze od pięciu do nieskończoności lat na studiach um, i e, przez cały ten czas produkuje makulaturę, z którą potem nic więcej się nie wydarzy. To znaczy w najlepszym razie przeczytają jeden nauczyciel i koniec kropka. A potem szedłem na Wikipedię i zobaczyłem, o cholera, przecież tutaj mogę tę pracę domową wrzucić i ktoś z niej skorzysta, więc w sumie podobna motywacja do twojej, tak mi się wydaje. Dziękujemy. Ja tak troszeczkę do innego wątku swojego wystąpienia myślałem do tego Harry Krishna, tak? Co zdają kwiatek i dzięki temu zbierają datki. Czyli też motywacje nie tylko jeżeli chodzi o pisanie artykułów, tak? Ja to bym z tymi artykuł i tak dalej, i tak dalej. Znaczy to jest tak fajne, to wnosi nam, jeżeli chodzi o tą merytorykę i tak dalej. Ale z drugiej strony spójrzmy na to, co powiedziałeś w stosunku do wczoraj dyskutowanego budżetu. Prawda? i Tutaj też będę pił do tematu wiki ekspedycji, tej klasycznej wiki ekspedycji na zasadzie ambasadorzy Wikipedii i pokazujemy innym, słuchajcie, tak, jesteśmy fajni, ale to może wiecie, jak jesteśmy fajni, to może dać nam ten procent. Że może w ten sposób właśnie popatrzeć nie tylko przez to, że przez kolejne lata te budżety, nasze przychody i wydatki nam się będą tam zbliżały do zbilansowania, jak gdzie oszczędzać. Tylko może popatrzmy właśnie przez to, że powinniśmy popracować nad PR-em. I tak mamy dobrze, że mamy teraz właśnie w ogóle dział PR-u. Tak, jako taki. Tak. Mamy te dwie wspaniałe osoby. Ale również popatrzmy na to, że możemy zarówno doświadczenie tych osób, wiedzę, czy nie, bezpośrednio, wygrywać przy takiej wielkiej ekspedycji, ale takiej właśnie klasycznej. Takiej, gdzie my wychodzimy do ludzi pokazujemy: zobaczcie, ta Wikipedia to nie jest ktoś nie wiadomo, kto to są tacy już ludzie jak na. Dobrze, ponieważ czas nam się niestety kończy. Nie widzę następnych chętnych do wypowiedzi, to powiem o sobie króciutko bardzo. Moja motywacja na samym początku to było coś fantastycznego, nowego, którego nie było. Ja zacząłem od tego, że robiłem literówkę w angielskiej Wikipedii w artykule języku polskim. Okazało się można tak retylować. i to mnie wciągnęło. Dalej, identyfikacja z grupą to jest rzecz, Fantastyczna. Nie wiem, co tam pokazujesz, maski. Eee, to jest największy motywator, to jest <głosy> Nie, nie, to nie to, to nie to, absolutnie to. Identyfikacja z grupą, a trzecia. A trzecia motywacja w moim przypadku, bo mówimy o mnie, to jest świadomość tego. Maski nie przeszkadzaj. To jest świadomość tego, że ja potrafię w tej chwili, z tą swoją wiedzą, pisać dobre artykuły i niestety nie piszę. W tej chwili nie mam czasu. Dobrze, dziękujemy bardzo Stefaniakowi za.